Rozdział 19. Izajasz mówi o Mesjaszu. Lud chodzący w ciemnościach ujrzy wielką światłość. Dziecie nam się narodzi. Będzie on księciem pokoju i będzie panował na tronie Dawida. Porównaj z rozdziałem dziewiątym Izajasza. Jednakże mrok nie będzie jak w dawnych czasach, gdy doświadczył on najpierw lekko kraj Zebulona i kraj Neftalego, a później znacznie srożej ziemię nad Morzem Czerwonym, za Jordanem w Galilei innych narodów. Lud chodzący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Nad mieszkańcami kraju cienia śmierci zajaśniało światło. Rozmnożyłeś naród, zwiększyłeś radość. Radują się przed tobą, jak się radują weżniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo, drążek na jego ramieniu i kij jego ciemiężcy. Każdy but wojownika tratujący hałaśliwie i wszelki ubiór zbroczony we krwi padną pastwą płomieni pożarte przez ogień. Albowiem dziecię nam się narodziło. Syn został nam dan. Na jego barkach spocznie władza i nazwany będzie imieniem cudowny doradca, Bóg mocny, odwieczny ojciec, książę pokoju. Wielkie będzie Jego panowanie i pokój Bez końca Na tronie Dawida i nad Jego Królestwem Które On utwierdzi I umocni prawem I sprawiedliwością Odtąd i na wieki Żarliwość Pana zastępów tego dokona Pan wydał wyrok na Jakuba I spadł on na Izraela Pozna go cały naród Efraim i mieszkańcy Samarii w dumie i w hardości swego serca mówiący Cegły się rozsypały, odbudujemy z kamienia Sykomory wycięte, cedrami je zastąpimy Oto Pan pobudził na niego wrogów Rezina i nieprzyjaciół jego zjednoczył Syryjczyków od przodu, a Filistynów od tyłu I poźrą go całą paszczą. Po tym wszystkim nie uśmierza się gniew Jego i ręka Jego pozostaje nadal wyciągnięta. Albowiem naród nie nawraca się do Tego, który Go chłoszczy, ani nie szuka Pana zastępów. Dlatego Pan odetnie Izraelowi w jednym dniu głowę i ogon, palmę i sitowie. Starszyzna i dostojnik to głowa, a ogonem prorok nauczający kłamstwa. Z wodzicielami się stali przywódcy tego narodu i ci, którym przewodzą, giną. Dlatego Pan nie oszczędzi Jego młodzieńców, ani się zlituje nad Jego sierotami i wdowami, bo wszyscy czynią zło i są obłudni, a wszystkie usta głoszą niegodziwość. Po tym wszystkim nie uśmierzył się gniew Jego i ręka Jego pozostaje nadal wyciągnięta. Zaprawdę, niegodziwość rozgorzała jak pożar, który strawi głogi i ciernie, wybuchnie w gąszczu leśnym, aż wzbiją się słupy dymu. Od gniewu pana zastępów pociemnieje ziemia i ludzie będą padać pastwą ognia. Nikt nie będzie miał litości nad swoim bratem. Będzie odgryzał na prawo, a przecież będzie łaknął, będzie jadł na lewo, lecz się nie nasyci. Każdy będzie jadł ciało bliźniego. Manasse Efraima, a Efraim Manassego. Obaj będą razem przeciw Judzie. Po tym wszystkim nie uśmierzył się gniew jego i ręka jego pozostaje nadal wyciągnięta.